What? <laughs> wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit. Z Polskiego Detroit. Oh my God! Zapraszam Łukasz Witkowski. Witam w kolejnym podcaście Polski Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Przede wszystkim wszystkiego dobrego w 2013. Jak już zauważyliście, nie udało mi się po świętach nagrać nic nowego, ale teraz jeszcze styczeń 2013, a ja już złapałem za mikrofon, siedzę Nagrywam, uśmiecham się. <głos> A dzisiaj chcę Wam powiedzieć, czego będziecie mogli się spodziewać słuchając mojego podcastu w 2013 roku. Jak już mówiłem wcześniej, było mi dane pojechać dwukrotnie parę miesięcy temu do Korei i chciałbym nagrać podcast koreański, czyli co bardzo mi się podobało w Korei, co tak sobie, a czego naprawdę nienawidziłem, chociaż tych rzeczy było naprawdę bardzo mało. Byłem świadkiem zawarcia związku małżeńskiego dwóch Koreańczyków, piękna tradycyjna ceremonia to znaczy brałem udział w tej ceremonii, nie byłem świadkiem, świadkiem, tylko brałem udział w tej ceremonii, ale chcę Wam też powiedzieć o jedzeniu, o ludziach, którzy mieszkają w Korei, o różnych małych rzeczach, które tak naprawdę, jeśli się jedzie do Korei na tydzień lub dwa, mogą umknąć, ale jak już troszeczkę dłużej się siedzi, no to rzeczywiście rzucają się w oczy, uszy i kubki smakowe. Chcę powiedzieć o takim hitie pod tytułem Dyskoteka Gra. Nie wiem, czy słyszeliście, polska kapela, nawet nie pamiętam nazwy, ale hit wielki, wielki w Korei Dyskoteka Gra. Także to będzie na pewno podcast taki właśnie koreański, może jeden, może dwa, nie wiem jeszcze. No a jeśli chodzi o Detroit, to jest 10 tysięcy różnych tematów i możecie być pewni, że Będę je poruszał, mam je już w swoim czerwonym zeszyciku z tematami, zresztą mówiłem o tym ostatnio i, i, i będę nadrabiał zaległości. Mój ulubiony i niektórych z Was burmistrz Kłamie Kilpatrick ma wielkie problemy, już któryś tydzień trwa z jego udziałem potyczka sądowa w sądzie w Detroit i o tym też na pewno będę mówił. O nowych fajnych restauracjach, o tym, co dzieje się w mieście, o ciekawych książkach, miejscach, artykułach. A taka a artykułów, w ostatnim podcaście mówiłem o artykule, który ukazał się w portalu Onet, artykule poświęconym mieście Detroit. No, są pewne rzeczy, które, pod którymi obiema, obydwoma rękami bym się nie podpisał, ale generalnie uważam, że cały artykuł jest fajnie napisany, no ale oczywiście najlepsze zostaje na koniec i naprawdę dużą przyjemność sprawiło mi czytanie komentarzy, które się znalazły pod artykułem, komentarzy internautów. Może link do tego artykułu zostawię na mojej stronie polskidetroit.com. Poczytajcie, naprawdę przy niektórych wpisach można e, śmiać się w głos, e, ale już e, niedługo, w następnym tygodniu, najprawdopodobniej pod koniec e, następnego tygodnia, ukaże się e, kolejny artykuł o Detroit, tym razem e, w drukowanej wersji e, przekroju. E, znacie na pewno e, bardzo tygodnik z bardzo dużymi tradycjami. Pamiętam, że moja babcia pokazywała mi kiedyś jeden z pierwszych numerów przekroju. No i rzeczywiście przekrój nazywał się przekrój, dlatego że trzeba go było przekroić. Oczywiście w cudzysłowiu górne kartki były złączone, no i nożem trzeba było sobie po prostu gazetę zrobić z tego składaka, no ale nie o tym chcę mówić, chcę po prostu uczulić Was na to, że w najnowszym numerze przekroju, który myślę w następnym tygodniu będzie, pod koniec następnego tygodnia będzie, tygodnia będzie w kioskach, będzie artykuł o Detroit. No dobrze, co jeszcze dzisiaj chcę powiedzieć? Chyba tyle. Strasznie krótko dzisiaj. No ale tak miało być. Miałem tylko powiedzieć, czego się możecie spodziewać. A więc zapraszam za tydzień i naprawdę za tydzień możecie się spodziewać następnego odcinka polskiego Detroit. I najważniejsza sprawa. Wiem o czym zapomniałem. Właśnie sobie przypomniałem. Mój podcast jest już w iTunes. Przez pewien okres go nie było. Nie wiem dlaczego. 7 lat mój feed był w iTunes. W iTunes. Teraz ani w polskim, ani w amerykańskim iTunes nie mogłem go znaleźć, zresztą chyba te rozgraniczenie nie ma znaczenia przy, przy podcastach, jak najbardziej przy muzyce i przy filmach, ale przy podcastach jeśli chodzi o iTunes to nie ma, no ale suma summarum jestem już w iTunes po małych perturbacjach i po dużej pomocy ze strony Janka z podcastu Małe Filmidło udało mi się dodać mój podcast ponownie do iTunes także już jest zapraszam, możecie ściągać, możecie subskrybować, prenumerować słuchać i polemizować z autorem, zapraszam polski detroit gmail.com i coś jeszcze miałam powiedzieć, czy to już wszystko aha i jeszcze pojawiło się w iTunes przy komentarzach, co do, przy komentarzach do aplikacji podcastu polskiej Detroit, właśnie ten z komentarzy mówił o tym, że Łukasz, no trochę nieładnie, tak naprawdę zachęcasz do korzystania z aplikacji podcastu polskiej Detroit, a tam nie ma żadnych dodatkowych treści i są to pieniądze wyrzucone w błoto, pieniądze przeznaczone na zakup aplikacji. Zdaję sobie z tego sprawę i doszedłem do wniosku, że rzeczywiście po co jest aplikacja, skoro to wszystko przez iTunes można załatwiać, można słuchać ze strony. Aplikacja do nikomu do niczego nie jest potrzebna, także już najprawdopodobniej w przeciągu kilku następnych tygodni aplikacja zostanie wycofana ze sklepu iTunes. Sprzedaż jest bardzo mała, ale to nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, że po prostu nie ma żadnej wartości dodanej, jeśli ktokolwiek z Was kupi tę aplikację. Także... No z jednej strony zachęcałem jakiś czas temu, bo rzeczywiście myślałem, że to może być coś fajnego. Teraz dajmy sobie z tym spokój, zostanie ta aplikacja po prostu wycofana. No dobrze, to tyle. Do następnego tygodnia i mam nadzieję, że nie zamarzniecie. W Polsce jest strasznie zimno, ale no jakoś mam nadzieję przeżyjemy to wszystko razem i już niedługo będziemy mogli cieszyć się świętami Wielkiej Nocy, a, a później pięknym polskim latem. No dobra, już gadam jakieś rzeczy od rzeczy, także trzymajcie się do następnego tygodnia. Na razie, hej. I'm Dave Bing and people keep asking me why I ever wanted to be mayor of Detroit. Well, it's because I believe that together we can restore our neighborhoods, make our streets safer and give every child a first class education. Now, who in the world wouldn't want a job like that? Ready to help? Go to believeindetroit.org and sign up. I'm a believer. Are you?